wolna grupa Bukowina jeszcze istnieje? Nie, nie istnieje. To znaczy, trudno powiedzieć, że nie istnieje, bo jeżeli istnieje potrzeba, żeby zaistniała, to zawsze zaistnieje. Tym bardziej, że co prawda każdy zajmuje się czymś innym, ale jesteśmy, a trzeba powiedzieć, że jest nas ludzi, którzy się złożyli na Bukowinę, jest nas ładnych paręnaście osób i tak jesteśmy w kontakcie. No właśnie, co się dzieje z pozostałymi członkami Wolnej Grupy Bukowina? Oj, tutaj trzeba było taką długą listę wyłożyć i odhaczać przy każdym nazwisku. Ja tylko mogę powiedzieć, co się dzieje z, e, z takim podstawowym trzonem. Grażyna zajmuje się dziecięciem, które powiła dwa lata temu. Wojtek Jarociński... Zajmuje się pracą w firmie usług wysokościowych. Jest zawodowym alpinistą, po prostu. Wacek już gra z Elą Adam, jak i ze mną od czasu do czasu. Zresztą Wojtek też od czasu do czasu grywa. Jasiek Natowicz grał, Martyny Jakubowicz i ze mną od czasu do czasu. Rysiek z tyła gra w Base Space. Robi łasną kapelę i gra ze mną od czasu do czasu. Abaj Public jest srebrnikiem sprzedał gitarę, kupił palnik, jest, robi w srebrze, jak to się mówi. Bogu śmietniowski gra w 2 plus 1, ale wydaje mi się, że akurat ci ludzie, o których tutaj powiedziałem, wyznaczali drogę przede wszystkim muzyczną Bukowin. Czy uważasz, że Wolna Grupa Bukowina odniosła sukces artystyczny w skali kraju? Wydaje mi się, że nie. To znaczy to znaczy sukces artystyczny. Chodzi o przedawanie się, o komercję. Słuchaj, wydaje mi się, że akurat Bukowina przestała istnieć w momencie, gdy zaczęło się tylko granie. Dlatego, że w tym momencie przestała istnieć idea, która była istotna, czyli wspólne bytowanie, a nie tylko granie. Czyli trasa, trasa i jeszcze raz trasa. Mało tego, jakoś nigdy nie dbaliśmy o to, żeby ktoś się nami zainteresował. A akurat nie było takich ludzi, oprócz paru osób. To były troszeczkę inne czasy mimo wszystko, co będziemy sobie tutaj opowiadać. I tak się grało po klubach, po klubach, po klubach, po estradach, po składankach. I na tym się skończyło. Niemniej wydaje mi się, że odnieśliśmy jeden sukces. Taki, że ja dzisiaj przychodzę do schroniska i słyszę swoje piosenki, czy Jarocińskiego, czy już czy Szynowacka. I to jest sukces, który co prawda nie jest wymierny na przykład finansowo, ale jest świadomość.